Justyna Golonko, zapraszam na naszą poranną audycję, a zaczynamy od dobrych wiadomości dla rolników, szczególnie młodych, czyli do 40 roku życia. Od początku kwietnia młodzi rolnicy mogą dostać nie 200, ale 300 tysięcy złotych premii, jednak tylko pod warunkiem wejścia w produkcję zwierzęcą na odpowiednio wysokim poziomie. Zmiana obejmuje nie tylko kolejny nabór w czerwcu, ale także część wniosków złożonych już w 2025 roku. Więcej rolników weźmie kredyt. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdecydowała o zwiększeniu limitów zarówno na inwestycje, jak i na odbudowę gospodarstw po klęskach żywiołowych. Takie są najnowsze informacje. To ruch długo oczekiwany w terenie. W ostatnich miesiącach wielu producentów sygnalizowało, że dostępność środków była ograniczona, a potrzeby, szczególnie po trudnym sezonie pogodowym, rosły. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca kwietnia wydłużyło termin na realizację inwestycji w silosy zbożowe w ramach KPO. Zmiana dotyczy zakupu, montażu i rozliczania silosów oraz ich wyposażania. Decyzja ma pomóc rolnikom uniknąć problemów z rozliczaniem wsparcia i też była długo wyczekiwana. O tym wszystkim Tomasz Matusiak. Nowy termin dotyczy inwestycji realizowanych w ramach programu wsparcia dla gospodarstw rolnych, które zdecydowały się na rozbudowę magazynów do przechowywania zbóż. Resort rolnictwa wydłuża termin realizacji inwestycji finansowanych z KPO odpowiadając na postulaty rolników i samorządów, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa. W ramach KPO złożone zostały wnioski i przez rolników i przez samorządy. Jest problem z wyrobieniem się w tych podstawowych terminach, które były zakładane, więc tutaj odpowiadamy pozytywnie i na apel rolników i na apel samorządów, żeby maksymalnie wydłużyć te terminy. Wnioski o płatność przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takim wsparciem zainteresowanych jest niemal 13 tysięcy rolników, mówi Leszek Szymański, zastępca prezesa agencji. Zawarliśmy ponad 10 tysięcy umów i z tego już 6 tysięcy rolników złożyło wnioski o płatność, otrzymało dofinansowanie na kwotę 210 milionów złotych. Wsparcie na zakup i montaż silosów jest udzielone w formie refundacji i wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, a jeżeli naszym wnioskodawcą, czy beneficjentem jest młody rolnik, nikto do 60%. Natomiast jeżeli mowa o limitach, to standardowe jest 150 000 zł, a dla rolników do 40 roku życia 60 000 zł. Rolnicy, którzy zakończyli inwestycje, ale jeszcze nie otrzymali dokumentów od właściwych organów nie mają się czego obawiać, uspokaja prezes Szymański. Chcę uspokoić rolników, że do 30 kwietnia rolnicy powinni złożyć wniosek o płatność wraz z fakturą poniesienia kosztów, natomiast pozostałe dokumenty będą mogli uzupełnić podczas wezwania ewentualnie do uzupełnień i może to się odbyć nawet w trybie do miesiąca czasu. Zachęcam rolników do realizacji zakupu silosów, ponieważ umożliwi to im przechowywanie zbóż i sprzedaż, gdy cena będzie najlepsza i oni będą o tym zdecydowani a nie będą dokonywali tego podczas żniw, gdzie ta cena zazwyczaj jest najniższa. Wnioski o płatność końcową można składać przez Platformę Usług Elektronicznych Arimr. Jeszcze na koniec ważne informacje o planowanych zmianach w sprawie upraw ubezpieczanych z dopłatą państwa. Trawy nasienne i wierzby do wyplatania mają poszerzyć katalog upraw, wobec których mogą być stosowane właśnie te dopłaty do stawek ubezpieczenia. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tak ta ustawa się nazywa. Jej założenia zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro. Kilka minut po godzinie piątej tutaj z Państwem. Będę do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio.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 Przekonuję, że to jest takie mocne otwarcie Muzyczne tej naszej pierwszej Godziny. Znam mocniejsze Tutaj potrzebna jest jakaś gitara, taka z odpowiednim Przesterem, ale ja wiem, dlaczego wstawił Ja wiem, dlaczego wstawił, bo nazwa Tej kapeli to Starship, to co to leci Tam w stronę tego Okrągłego. Widział ktoś? Dzień dobry z jedynką znaczy, nie rakiety, tylko konkretnie tego uśmiechniętego, bo dziś go wydać wyjątkowo. Czwartek, drugi dzień kwietnia, 92 dzień roku do końca roku 273 dni. Słońce wzejdzie o 609, zajdzie o 1911 dzień potrwa 13 godzin i 2 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia, w roku o 3 godziny i 45 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Aaron Franciszny. Irmina, Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, Miłobond, Teodozja, Urban i Wiktor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. I właśnie pytałem, czy widzieli Państwo, bo ja akurat nie widziałem nie widziałem, a uwierzyłem e, Wiedziałem, że jest e, Bo szukałem Tuż po czwartej Wydawca też go szukał, nie zobaczył dokładnie O czwartej, jedenaście Miał się zaprezentować w, tak naprawdę W takiej okazałości, no ale no, Państwo wiedzą o kim mówię O bohaterze tej piosenki Kto to taki, kto to taki. Jest pewnie wiele piosenek księżycowych. Patrz, Warius Manks, no ale mnie właśnie kojarzy się ta konkretna z pana Kleksa. Nie widziałem, bo niebo zachmurzone lub też zachmurane, albo też zaklajstrowane, jak mówi pan Marek. Na no, jego stronę, właśnie w stronę Księżyca leci rakieta, w której jest czworo astronautów. Wszystko poszło zgodnie z planem. Za oceanem, gdzie w nocy naszego czasu przemówił Donald Trump. Cały świat słuchał tego przemówienia. No i dziś w jedynkowym poranku będziemy analizować, dywagować, komentować o, od tego, co powie... Yy... Co zrobi? Sporo zależy. Na przykład ceny paliw. No a propos właśnie, jak tam dzisiaj w górę czy w dół Państwo widzieli. Proszę o poranny raport paliwowy. Tak się składa, tak sobie pomyślałem, że skrót naszego, znaczy nazwa naszego koła to jest radiowe koło e, raportowiczów pogodowych, a skrót to RKRP jest bardzo pojemny. No i może brzmieć równie dobrze radiowe koło e, raportowiczów paliwowych. No dobrze, że jest Maciek za szybą, możemy możemy zagrać. Dziękuję, że reagujesz na bieżąco, Maćku, realizatorze. Ci w dobry żart Znowu będziesz uchwał Teraz śpi no i piosenka księżycowa. Szanowni Państwo, Maćkowi, to ja podziękuję. Maciek będzie później, prawda? Bo Filip jest za szybą teraz, żeby była jasność. Filip jeszcze przez najbliższe 50 minut. Pewnie później Maciek za naszym stołem mikserskim się pojawi. Pozdrawiam także pana wydawcę Radosława, bo to on za jego sprawą pojawiła się piosenka księżycowa. Janek Pachrowski także pojawi się za sprawą naszego wydawcy. Z Jankiem Pachrowskim będziemy rozmawiać i o misji Artemis i o tych słowach Donalda Trumpa, w które wsłuchiwał się świat. Tak przy okazji Donald Trump także wspomniał o misji Artemis. Skoro wspomniałem o panu Maćku, no to bardzo proszę. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Raport pogodowy. Benzym Kirszeń, Niemcy w Zagłębie. 4 stopnie. Także powoli już trzeba wracać do Domciu. Mam nadzieję, że będzie wszystko OK i przypominał wszystkim kierowcom, że od 0 do 22 jest zakaz prowadzenia ciężarówek w Niemczech. Także niektórzy pewnie będą musieli przymusowo stać, bo nie zawsze się można wyrobić. Także pozdrawiam miłego dnia dla wszystkich i dla pana redaktora i całej ekipy. Pozdrawiam. Dzięki wielkie panie Maczku, Jeśli dobrze zrozumiałem, od, jak pan powiedział, od zerowej do 22, czyli od północy. Dziś od północy, czyli Wielki Piątek do 22 to wiemy, czyli zakaz dla wszystkich kierowców ciężarówek, no bo w Niemczech jest święto, dzień wolny od pracy, Wielki Piątek. Tak jest za naszą zachodnią granicą. Z zachodniej ściany dzwoni dwóch Robertów. Witam wszystkich serdecznie. Robert Ława. Mamy jeden stopień, na Górnym Śląsku. Nie wie, nie pada. Pogodny dzień się zapowiada. Dzień dobry, Robert przykłania, Międzierzy Szulbowskie. Minus jeden, minus dwa, skrobanie szyb, ale pogoda zapowiada się bardzo ładnie. Także pozdrawiam, miłego dnia. No, czy ona taka będzie, to sprawdzimy już niebawem, rzucimy okiem na prognozę na ten czwartek. Jeszcze pan Luis, który tradycyjnie rowerem do pracy albo na kole, jak to mówią na Śląsku. Dzień dobry, tu Luis z Podkatowic. Dojeżdżam do pracy, jadę sobie. Dotleniam się fajnie. Łysy, świeci, jak to mówicie. I będzie ładna pogoda, bo są gwiazdeczki. No, po prostu wszystkim życzę wesołych świąt. Trzymajcie się. Jest coraz cieplej. Pozdrawiam całą ekipę która. Jestem dalej. No i słychać, że wieje. Mam nadzieję, że ma pan jakiś zestaw głośno mówiący przy sobie, panie Luisie. Nie chciałbym pana mieć później na sumieniu, ale tak sobie zakładam, że nie może być inaczej. Ten zestaw głośno mówiący i w drodze do pracy, i ewentualnie w pracy, kiedy szef dzwoni. Bo kiedy szef dzwoni, to trzeba. Odebrać. Pan Zbyszek już szefa, a wróć nie, szefowa jest. Szefowa, która pewnie teraz słodko śpi. Natomiast pan Zbyszek tradycyjnie na spacerze ze swoją Luśką. I proszę posłuchać, bo najpierw będzie raport pogodowy, a później takie przemyślenie, po którym myślę, że państwo się na moment zatrzymają i pomyślą. Dzień dobry. Raport pogodowy chodów koło siedlec. Temperatura 6 stopni na plusie. Niebo zachmurzone całkowicie. Chłodny wiatr, yy, północny, bez deszczu, bez mgły, nie ma utrudnień żadnych. W sobotę pożegnaliśmy naszego najbliższego sąsiada wieśka i teraz wychodzę na ogród, patrzę w stronę jego terasu. On tam zawsze stał z tym swoim papieroskiem, jakieś tam machnięcie ręką, kilka słów. Patrz, zwykłe drobiazgi. Wiecie, jak tych drobiazgów teraz bardzo brakuje. Ale pozdrawiamy wszystkich. Porannego spaceru Łuska i Zbyszek. To w rzeczy samej jest, tak panie Zbychu, jak pan mówi, że tych drobiazgów brakuje wtedy, kiedy rzeczywiście zauważamy, że, że właśnie, że ich nie ma. Ja nie będę państwa przekonywał, nie wiem, że śpieszmy się kochać sąsiadów, bo tak szybko, natomiast może rzeczywiście warto pielęgnować te niektóre znajomości kiedy państwo wychodzą z domu do pracy i sąsiad gdzieś tam z, w ogródku albo gdzieś za płotem albo za bramą, to może rzeczywiście warto Zamienić kilka słów więcej niż zwykle niż tylko dzień dobry i do widzenia. 20... A jak tam święta? Aha. A po świętach? Aha, no dobrze. A okna umyte już? No tak. Ale potem, potem, nawet sobie człowiek uświadamia, że nawet tego pytania, a okna umyte już, no to już brakuje i nie ma komu takiego pytania zadać. Oj, stało się jakoś tak może niepotrzebnie, ale tak jak mówię. Dzięki panie Zbychu za ten głos, bo on coś tam nam uświadomił. Zwłaszcza na dzień przed Wielkim Piątkiem. 24 po piątej. Pójdę wszędzie z tobą Dobrze o tym wie. Pójdę wszędzie z tobą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 na nocne wyprawy po księżyc Na pstroni w rannej mgle Po świeci pajęczy wszędzie, Na grzyby w Na żawie koncerty przed świtem Po wrzosy i po góry.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 Gdzie cię, cię ocz poniosą Gdzie są widma i strzygi Gdzie nikt nie doszedł jak do Gdzie nie ma ślaustu Pójdę wszędzie z tobą Nie zawaham się Pójdę wszędzie z tobą Aż tak kocham cię one foot after the other you got my back Swishim is our shvath And that's a fact Stop it shang launch All the way From Roku Krok po kroku Navit patakim trod In Roku o. book It's like as if We're in Nyevia And as Anzal Washington says Our dreams are dreams Without goals So let's get on a roll And let our future unfold And come out in From the cold Cię. Pójdę wszędzie z Tobą, aż tak kołam Cię, aż tak kołam Cię. Dzień dobry z jedynką. Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Dzień dobry panie redaktorze, witam raportowiczów, Marcin się kłania. Okolice Płońska, minus jeden stopień. O tym księżycu nie wiem jak pan mógł go nie widzieć. Co prawda u nas jest bezchmurne niebo, ale tak cholernik świecił. Nie dał mi spać całą noc, a trzeba było stać o trzeciej do pracy. A damy radę, będzie fajny dzień. Pozdrawiam Was cieplutko. Dzięki wielkie. No nie Dlatego rzeczywiście niebo było zachmurzone. Ja wiem, że Płońsk to też województwo mazowieckie. Jakieś 60 kilometrów na zachód od Warszawy, ale akurat na wsi pod Warszawą, tam gdzie mieszkamy, rzeczywiście było niebo zachmurzone. I o 4.11, kiedy miał się prezentować tak wyjątkowo, akurat go nie widziałem. A pan, panie Janie, widzi? Nie, nie. Ja widziałem rakietę startującą na Księżyc. Dzień <śmiech> dobry. Szanowni Państwo, Jan Pachrowski był świadkiem startu misji Artemis no, Ale myślę, że zaczniemy od tego, co, co ważniejsze. No, pytanie, no bo są priorytety, Janku. Myślę, że cały świat wsłuchiwał się w słowa Donalda Trumpa, w jego przemówienie, bo od tego, co powie, od tego, co zrobi, no Oczywiście wiele zależy i myślę, że świat wsłuchiwał się zwłaszcza w kontekście tego, co padło z jego ust wczoraj, a on nie po raz pierwszy na to nazwał papierowym tygrysem, ale to drugie zdanie, poważnie rozważam wyjście Stanów Zjednoczonych z sojuszu. To nie jest pierwsza taka groźba ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego otoczenia. Pytanie, czy w tym przemówieniu powtórzył te słowa? Przede wszystkim tutaj podkreślił i zaapelował do państw sojuszu, do tutaj europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, aby tutaj pomogli w odblokowaniu ciśniny Ormus. Komentarze są też takie, że Donald Trump nie chce wziąć odpowiedzialności za to, że rozpoczął konflikt i jednak tutaj padają takie słowa zwana, zwala winę na innych, no bo to przecież ten kilka razy groził, że jak Amerykanie skończą tutaj swoją misję w Iraku, tutaj nie padły żadne konkrety, bo z jednej strony Donald Trump mówił, że te cele amerykańskie w Iranie są prawie zrealizowane, że nie ma już irańskiego lotnictwa, nie ma marynarki wojennej. w Wiele takich strategicznych punktów w Iranie zostało praktycznie zrównanych z ziemią. No to podkreślił, że wojna może potrwać jeszcze kilka tygodni, a być może będzie potrzebne jeszcze kolejne bardzo mocne uderzenie. Tak więc trochę mhm. jedno wyklucza się z drugim. Nie do końca dowiedzieliśmy, jakie są plany Amerykanów. No i też podkreślił, że cena benzyny, bo to są nie tylko kwestie amerykańskie, ale tutaj sprawa, która ciąży społeczeństwa na całym świecie, zaraz spadną, gdy Amerykanie skończą w ciągu kilku tygodni swoje akcje zbrojne na terenie Iranu. Ale... Tak jak w przypadku Donalda Trumpa no wydaje tak. mi się, że po wysłuchaniu tego właśnie orędzia w dalszym ciągu jest bardzo mało konkretów. Donald Trump podkreślał, że to jest kwestia tutaj uderzenia na Iran ze względu na budowanie programu nuklearnego przez Teheran, że Teheran był bardzo bliski stworzenia bomby atomowej, bomby tutaj masowego rażenia, no ale też to nie do końca się jednak potwierdza, przynajmniej tak twierdzą fachowcy. Stąd no też z takim dystansem trzeba tutaj e, przysłuchiwać się temu, co podczas tego rędzia powiedział amerykański prezydent. No ale y, dobrze zrozumiałem, najpierw były jednak gratulacje dla misji Artemis II. Tak, oczywiście, to odważni ludzie, niech Bóg po pozosławi tych czterech niesamowitych astronautów, powiedział Donald Trump. On zresztą właśnie rozpoczął swoje przemówienie na temat trwającej wojny w Iranie od takiej gratulacji dla zespołu operacyjnego oraz załogi misji Artemis II. Miałem rzeczywiście być szczęście, proszę sobie wyobrazić, 400 tysięcy ludzi tutaj w całej okolicy przylądka Canaveral. I czekamy na start. Ja, podglądając media, wiedziałem, że ten start się opóźni. To jest normalne w lotach kosmicznych, że gdy jest jakaś najmniejsza wątpliwość, ten start będzie opóźniony. Na szczęście to było tylko 11 minut, ale w momencie, kiedy u Państwa to były 24 minuty po północy, tutaj 24 minuty po godzinie 18, no to na plaży, gdzie setki tysięcy ludzi właśnie były, na plaży, gdzie widzieliśmy to miejsce, skąd zaraz wystartuje rakieta, no to Amerykanie zaczęli odliczać. Skończyli odliczać, a tu nie startuje. Co się <głos> dzieje? Konsternacja. A trzeba było jeszcze chwilę poczekać. Turyści z całego świata, nie tylko lokalni mieszkańcy Amerykanie, Kanadyjczycy. Naprawdę międzynarodowa tutaj śmietanka turystów, tak można powiedzieć. I wśród nich nasi rodacy. Nasi rodacy, którzy oglądali Start. Zaprosiłem ich do mikrofonu radiowej jedynki. Posłuchajmy.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 Bardzo dużo emocji, bardzo dużo wzruszenia. Statek kosmiczny Orion znajduje się teraz na orbicie okołoziemskiej. On tam pozostanie przez mniej więcej najbliższe 24 godziny, podczas których załoga przeprowadzi pierwsze takie niezbędne testy. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to misja Artemis II otrzyma zielone światło na loty w kierunku Księżyca. Przypominamy, że jeszcze na Srebrnym Globie nie wyląduje. Człowiek na Srebrnym Globie ma wylądować w roku 2028. Ale co ma być wyjątkowo? oprócz tego, że właśnie w to miejsce w kosmosie wraca ludzkość. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to załoga. Dowódca, Red Weissman, pilot, zresztą pierwszy Amerykanin, który poleciał w stronę księżyca, Victor Glover i specjaliści misji. Pierwsza kobieta, która leci w stronę księżyca, Christina Koch i już wspomniany pokrótce przez naszą rozmówczynię Jeremy Hansen, oni ujrzą taki bezprecedensowy widok niewidocznej wcześniej strony Księżyca i też najprawdopodobniej ustanowią rekord takiej największej odległości, jaką kiedykolwiek pokonano od Ziemi. Uwaga, to jest ponad 400 tysięcy kilometrów, a podczas tej całej misji, misji Artemis II, astronauci pokonają ponad milion kilometrów, wylądują w oceanie spokojnym, już teraz za Dziewięć dni z małym haczykiem. Wyjątkowa tutaj rzeczywiście e, sprawa, którą przeżyliśmy. Tutaj w Stanach Zjednoczonych, to był Zjednoczonych tą prima Aprilis, ale to nie był prima aprilis To naprawdę się wydarzyło e, i Widzieć ten start, to takie, akurat było jasno, wiadomo, że jeżeli byłoby ciemno, to byłoby to bardziej widowiskowe, ale widząc tą rakietę, ten dym, tą drogę z dymu, którą pozostawia po sobie, naprawdę tutaj to jest wyjątkowe przeżycie, które pamiętać się będzie długo. No i jesteśmy właśnie świadkami historii, bo podkreślę Państwu, że program Artemis. To jest rozpoczęcie w 2022 roku. Najpierw misja bezzałogowa na orbitę około Księżycową, teraz misja załogowa, następnie lądowanie na Księżycu misji bezzałogowej, potem 2028 rok człowiek ma powrócić na Księżyc, ma być tam wybudowane coś na wzór Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A po co? Po to, żeby. Nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, kiedy? Dekada, dwie, trzy, ale żeby utorować właśnie drogę w przypadku lotów kosmicznych na Marsa, ale to bo to jest program Artemis No to jest program, tak, ale to znaczy, że co, że twoje, moje pra, pra, pra, prawnuki gdzieś tam w jakiejś tam przyszłości zamieszkają? Nie mówię, że na Księżycu, na Marsie? Y y no Elon Musk tak uważa, on już tam się szykuje, żeby właśnie y zmienić... Y Ziemię na Marsa, no ale wiesz, patrząc na to, jak Donald Trump odchodzi do zmian klimatycznych i <głos> jak uważa, że wszystko jest nieprawdą, no to kto wie, czy to nie jest jakieś rozwiązanie, bo no, nie idzie w to dobrym kierunku, tak jak podsumowaliśmy to, co robi Donald Trump. W przypadku też właśnie e, jego e, zupełnej takiej nonszalancji wobec tego, co dzieje się w sprawach zmiany klimatu. Pewnie, że tak. E, Janek Pachlowski, dzięki wielkie i do usłyszenia. I tak sobie pomyśleliśmy Dziękuję. teraz, ile mogłaby kosztować taka niewielka działka na księżycu. Ale to jest przyszłość, szanowni państwo. Nas już nie będzie. Filipa nie będzie, choć to młody człowiek. E, naszych dzieci już nie będzie, ale pozostaną wnuki. A jedynka będzie grała cały czas. Nas nie będzie, ale jedynka będzie. No i dobrze. I teraz David Bowie. Jego nie ma, ale pozostała twórczość. I to jaka? Ojej, jak znalazł. Pasuje jak ulał do tego, o czym mówił Jan Pachrowski, prosto zza oceanu. Za 20 minut godzina szósta. Let us only sit Then the loud sound It seemed to fight Came back like a slow voice On a wave of fight, fight, fight. That weren't no DJ That was crazy cosmic jive Here's a star Program pierwszy. Misja Artemis II. Na razie sukces i oby tak było do końca tej misji. David Bowie i Starman w radiowej jedynce. To jeszcze jeden głos. A propos. Witam, Robert Oława. No u nas tak jasno świeci, że na Dolnym Śląskim odcinku A4 można jechać bez świateł. Pięknej okazałości. Takie piękne plamki jak globus świata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. a czwórka, odcinek Dolnośląski, Oława Legnika, czyściutki, pozdrawiam. No to świetnie, w takim razie szerokości i jeszcze jeden głos. Witam, czyjny słuchacz, panie redaktorze, jak to powiedzieć, łycy, okrągły i bardzo mocno świeci, ale to już od wczoraj, bo wczoraj też był właśnie taki mocny, intensywny, mocnym, intensywnym światłem. O, i dzisiaj też ładny jest. Mogę podesłać zdjęcie. Zaraz spróbuję ładnie zrobić, a u mnie w Gryfinie mamy dwa stopnie na minusie. To jest straszne. Zaraz kwiecień, a tutaj z rana mrozy. Jak tu się ubrać po pracy plus 20, a w nocy minus 2? Czy to jest straszne? Nie, to jest normalne o tej porze, szanowny panie czujny słuchaczu. Proszę jeszcze mieć na uwadze, że 15 maja, bo przecież tego dnia, jeśli dobrze że tak, bo wcześniej zimni ogrodnica, a 15 maja zimna Zośka, więc to jest taki ostatni moment. Mamy dopiero kwiecienia, gdzie tam do maja, więc jeszcze i w maju będą przymrozki. Tak czy inaczej, one kończą okres chłodów, bo wcześniej zimni Ogrodnicy 12-14, 15 maja zimna Zośka, więc przymrozki. Rozek rano, po poranku, kwietniowym poranku, no to absolutnie nic nowego. Wspominał pan o pełni. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wczoraj też wyjątkowo świecił, ale z tego co mówią eksperci, dziś 2 kwietnia o 4.11, 4.12 rzeczywiście świecił wyjątkowo. To jest ta pełnia w pełni. No I po tej pierwszej wiosennej pełni święta wielkanocne. Bo to święta ruchome, zależne właśnie od faz księżyca. Piąta 46, to raz jeszcze, panie Maćku, proszę przypomnieć wszystkim zmotoryzowanym, którzy akurat są teraz u naszego zachodniego sąsiada. Przypominał wszystkim kierowcom, że od 0 do 22 jest zakaz prowadzenia ciężarówek w Niemczech. Także niektórzy pewnie będą musieli przymusowo stać bo nie zawsze się można wyrobić. No właśnie, bo to Wielki Piątek od północy do 22:00 Zakaz jazdy dla wszystkich ciężarówek. No ci kierowcy, którzy są w Niemczech albo będą w Niemczech, no i muszą tankować, powinni pamiętać, że od wczoraj, od 1 kwietnia, na niemieckich stacjach paliw cena może rosnąć tylko raz na dobę, można ją natomiast dowolnie często obniżać. Niemiecki rząd liczy na to, że to korzystnie wpłynie na koszt benzyny czy innego paliwa, tak czy inaczej na naszych przygranicznych stacjach kolejki do dystrybutorów od rana do nocy. Kolejki za sprawą kogo? Tak. Niemieckich kierowców, bo jeszcze nigdy kupno paliwa w Polsce nie opłacało się im tak bardzo. Różnica w cenie to jest niemal jedno euro. No to jest dużo także z niemieckiej perspektywy. W przygranicznym Lubieszynie z Polakami, nielicznymi tankującymi Polakami, rozmawiała Aneta Łuczkowska. Dzień tam czy dwa przed tą obniżką to pewnie ich nie było tak dużo, nie? No a teraz to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 No problem cen w Niemczech paliw jest bardzo duży, bo... Prawie euro różnicy. Między ceną polską a niemiecką jest euro różnicy. Tak jest w Niemczech, natomiast u naszego południowego sąsiada, konkretnie w Czechach, no to dziś rząd może zainterweniować w sprawie wysokich cen paliw. Rząd ma się zebrać na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym tej kwestii i czeski rząd rozważa wprowadzenie limitów marsz na stacjach paliw, a także ewentualne obniżenie akcyzy możliwe rozwiązania. Strona rządowa omawiała ostatnio yy, właśnie z przedstawicielami sieci paliwowych. Czescy kierowcy, z którymi rozmawiał nasz korespondent Wojtek Stoba, narzekają na wysokie ceny paliw, jednocześnie nie spodziewają się ich znaczącego spadku po ewentualnej interwencji państwa. Co można zrobić? Nie wydobywamy przecież sami żadnej ropy. Ostatecznie i tak zapłacimy za to my wszyscy. Nie mam żadnych oczekiwań. Finanse państwa są w takim stanie, że nie sądzę, aby doszło do obniżki podatków. Tak mówił jeden z kierowców. Oczywiście mówił w języku czeskim, żeby nie było a czesi to się cieszą przecież. Bo oni awansowali. <coughs> Przepraszam. Oni awansowali tak. Można było? Można. Po rzutach karnych zdujcie kabi. Kaby z tymi szybko... Nie no, żartuję spokojnie. Już mi przeszło. A państwu? Trzeba mi jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi Dużo Ciebie Trzeba mi Jesteś jak ulubiony me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 Ponad dwie godziny temu na autostradzie A2 na Mazowszu, w pobliżu węzła Konotopa, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Na kilometrze 454 jest dnia w kierunku Terespola, jest częściowo zablokowana i obserwujemy tam dość spory korek. Zakrokowana jest także droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a legionowym, a przybywa samochodów również na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska. Редактор Wczoraj wieczorem na drodze krajowej numer 78 pomiędzy Siewierzem a Zawierciem doszło do tragicznego wypadku trzech pojazdów ciężarowych. Życie jednej osoby nie udało się tam uratować i na kilometrze 114 jezdnia w kierunku Jędrzejowa nadal jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd przez Porębę, a także przez Zawiercie. Do tragicznego wypadku doszło także w Świętokrzyskiem na krajowej 74 w miejscu, ma koszyn to pomiędzy Kielcami a Łagowem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam pieszego, jestnia jest już odblokowana w obu kierunkach. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki oraz Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabieżowa. Podobnie na Autostradzie A4 na fragmencie remontowanym niedaleko węzłach Szanów, a także na Drodze Krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic. 22, 513, 11, 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.